Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hello, hello, to Bilon Hempgru, to jest Zbiórka z Podwórka, prowadzi Filip Kalinowski. Słuchajcie tego w trójce. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór. A niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko powiedzieć dobranoc, bo chwilę temu minęła pierwsza w programie Trzecim Polskiego Radia. Jak co wtorek na dobry początek dnia, bądź na koniec dnia poprzedniego, to jest Zbiórka z podwórka Audycja rapowa, audycja bardzo często hip-hopowa, audycję, której dzisiejszą odsłonę realizuje Elżbieta Różycka, a ja się nazywam Filip Kalinowski i mogą Państwo do mnie pisać na maila zbiórka, zbiorka właściwie bez polskich znaków polskieradio.pl bądź na Instagramie, ja tam jestem jako Co Jest Nauczane, i dzisiaj będziemy kontynuować dobrą pasę z gośćmi moimi rozlicznymi, bo tydzień temu była u mnie reprezentacja kosmonautów, dwa tygodnie temu był fokus Irahim, trzy tygodnie temu Pelson, a kto będzie dzisiaj to już ogłaszałem, ale... Po krótkiej przerwie muzycznej e, już przedstawię, myślę, gościa, jak to e, rapera, spóźniającego się troszeczkę. Wszystkie poprzednie audycje można znaleźć na stronie Polskiego Radia, jak i w aplikacji, a dzisiaj rozpoczniemy sobie od numeru, jak to też w rapie, o życiu. Ja zdechły osa Filipka i ta zbiórka z się wary. Ce soir on écrit sur les murs de la vie Ce soir c'est Nick la playlist C'est le JLR, et le R sur les murs de la ville comme les Nick la police Tous sur la même terre mais pas dans le même monde Pas fait d'études tout appris par le manque Je suis comme une âme dans la main de mon monde C'est moi qui roule vite au le monde Toujours en délire bloqué dans ça Plutôt Plutôt compter des liasses que des likes Jamais dans le déni grandis dans sale Mais je sais plus si c'est des langues ou des lianes Ça veut que tu brilles mais pas tant que ça Ça veut que tu brilles mais pas mieux que Non faut pas un faux pas être dans le sac Ça veut tes billes Même pas ma queue, loyauté ou notre c'est notre prime à la fin, à la toute fin qui pleura à la nôtre. Okay. C'est temps, si tu vas notre time, mets ton cœur sur la table où tu plairas la note. C'est tenir la route ou la bande d'arrêt, tout de suite maintenant, après c'est trop tard. N'entends pas la roue, ni le monde d'arrêt. taré. Peu vert, peu rouge, tout droit, même devant les montards. On m'a dit, Tu pas que si jamais tu manques. Relève-toi vite, ou reste à terre, tu sais que c'est tête si jamais tu manques. Je reprends ça, tout ce qu'on m'a dit. En fumette, en buvette dans la coach toute la nuit. Avec elle et sur la mer comme si c'était la dole On m'a dit Si tu voyais tout ce qu'on m'a dit C'est la vie Les durs tu veux mon avis C'est la vie Faut que je fasse mes preuves La retourne des fois elle crève Ré Rocha tu n'épreuves On m'a dit donne tout jusqu'à tu crap Au début y'avait rien dans les poches J'oublie pas d'où je viens ni pourquoi cette vie m'écorche Tout le monde choqué, je suis passé dans une grand Porsche Si ça me jette là je fais cracher le rapport Dans le check et je y fuck, ouais Wesh je l'ai y fock J'ai mon rap ma drogue La ferté de ma mère pour je me bats comme un doc Un doc pour lui ça un doigt La tête pleine de soucis On fait ça comme une se doit, Si un frère tombe Ouais j'ai besoin de quoi On se connaît pas mais faut prendre soin de toi La grâce tout le temps, Faire un choix Faire en sorte de pouvoir rêver au moins pour un soir Ah oui c'est sûr je vais faire le Pour pour mes blessures en restant sincère Je suis trop sur un GST Mais tu l'aimes bien mais à quoi il sert plein tu seras, Ah oui je suis sûr ce que je Toi tu sers, bizarre, bizarre. Mais approche-toi, j'aime bien quand tu me sers. Et arrête de me dire, c'est quand que tu me sors. J'avance tout droit, je profite dans le cul de sac. Tombe le masque, je te crame comme un fake. qui ça se gère, quand il reste un cul de plaque. Et quand je charbon je péter un quartier brut sec. On m'a dit, si tu voyais tout ce qu'on m'a dit, c'est la vie. Elle est dure, si tu veux mon avis. C'est la vie, faut que je fasse mes preuves. La retourne, des fois elle crève creuve. chaque jour tu une épreuve. On m'a dit, donne-toi jusqu'à que tu crèves On Voyez tout ce qu'on m'a dit, c'est la vie Le Durs tu peux mon avis C'est la vie, faut que je fasse mes preuves La routine des fois, elle crève Hero chaque jour tu n'es épreuve On m'a dit dans le jusqu'à Trosty o dobro, słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. Raz, raz, raz. raz. Chociaż jest coś chyba... Za, za bardzo się trochę Drake, kurwa. Jak doktor. Drake. Czy jest ten Drake? W zleciał. Ja tym będę Drake'iem, zlecia. <śmiech> zlecia. <śmiech> Bateria <śmiech> Dobra. Zapisałem się na terapię uzależnień Myślę sobie weźmie, będzie nieźle Na przestrzeni lat rap się zjebał ewidentnie Patrzę na Jana Pawła i jest niezapięknie. za pięknie W jedną stronę boss, czyli Old Sos drugą stronę złoty Taras, czyli o 180 stopni obrót Myślę, że robiłem pod górkę dobru Kiedy zawsze miałem górkę w worku Dobre połączenie jak dwa przystanki do portu Dawno już nie malowałem kortu Nie było wajbu na to, a nie lubię tortur Nie potrzebowałem korku, żeby złapać co i jak Chwilę później zacząłem z koleżkami śpać Kolega mi stać pod klatką, gardzić rap grą Tylko ja wam dam ją, miałem niejedną ładną Śpię w dzień, żyję w noc. Dalej nie piję, odstawiłem kos Schemat woła do mnie, wali mnie w nos Jestem jak kucharz, bo muszę robić sos Śpię w dzień Dalej nie piję, odstawiłem fox tema zwoła do mnie, wali mnie w nos Jestem jak kucharz, bo muszę robić sos Poznaliśmy się na jednym z eventów warszawskich Gdzie są zawsze instagramowe gwiazdki Robi zdjęcia, na których zmieniasz łaski Umówmy się, wyzbieracie datki Twoja specjalność to reklamy Przy czym my, hany, rapy napierdalamy Do tego maluje, obrazy high-end Ty w podcaście, brzmiałaś jak smert Zresztą nie wiem, bo go nie słuchałem Słuchałem Jezusa, jak obrazy malowałem Nigdy też nie szanowałem Cero boja, ani gościa Co skrywa bandziora Moja droga była kręta, teraz steka Nigdy nie robiłem się na Azteka Nie żomal ziomal miał pecha I już go nie ma, pochłonęła go ziemia. Tak. świętego świętego, szpię w dzień, żyję w noc Dalej nie piję, odstawiłem koks Temat woła do mnie, walnij mnie w noc Jestem jak kucharz, bo muszę robić sos źmie, gdzie żyję Dalej nie piję, odstawiłem oks. Temat woła do mnie, wali mnie bos w Jestem jak kucharz, bo muszę robić sos, sos, sos, Muszę robić sos, muszę robić sos Muszę robić sos, sos. sos. sos. sos. Tysiąc często chowa elo Mamy tu kurwa pierwszy z kurwa na Keep him te the się będzie puta Dwa utwory, najpierw Flavi, e, Jules czyli Jedna z największych aktualnie gwiazd francuskiego rapu, dokładnie z Marsylii. I gościnnie Lerat Luciano, czyli jedna z największych gwiazd przełomu mileniów w rapie francuskim, a szczególnie właśnie w marsylskim, reprezentant ekipy Funky Family. Później spóźnione ostrzeżenie, że bywają w mojej audycji przekleństwa i treści, które mogą stanowić jakieś takie trochę konfrontacyjne wyzwanie dla niektórych słuchaczy. A później 20 lat tłumienia emocji używkami, czyli najnowszy singiel rapera Żyto. Dzisiejszego mojego gościa, który jak sam rapuje żyje w noc. I dlatego się troszeczkę spóźnia, ale będzie tutaj z nami. Już się zbliża i zanim jeszcze go przywitam, to utwór, który myślałem, że przepadł zupełnie w historiografii naszego podwórka rapowego. Słyszałem od nim od kilku osób przez dobre kilka lat i ostatnio namierzyłem go na taśmie mojego serdecznego kolegi Janka, i zgrałem, więc proszę wybaczyć, że jakość tutaj będzie nie najlepsza, ale to jest prawdziwa archeologia rapowa. Warszawa, rok pewnie 95-96, huzdemak. Który wstajesz rano i jak zwykle wstajesz Nie Możesz nawet przypuszczać, że ten dzień skończy się inaczej niż inny dzień Nieświadomie wysyłasz pod kołdry nogę Zapomniałeś rzecz jasna, że wczoraj na podłogę wysypałeś kilka pinesek z pudełka I zebrałeś wszystkie z tym, że jedna była w kolorze wykładziny Zamaskowana czekała przez 6,5 godziny, żeby rano też całym swoim jestem W stopę nie przez podeszwy, bo od kapcia dzielił się jeszcze jeden krok Lecz zamiast kroku wykonałeś skok Prosto na krzesło, bo gdy noga boli Nigdy przecież nie dostrzegł głupiej szklanki pod bo woli Skruszyć tyłkiem szklankę, to nie kawał roboty I zamiast jednego masz już dwa kłopoty Teraz zamiast jednego masz dwa kłopoty Zamiast jednego masz dwa kłopoty Teraz zamiast jednego masz dwa kłopoty Zamiast jednego masz już dwa kłopoty Przychodzi czas, taka sobota Że lepiej wyprawić urodziny koty Niż iść na urodziny do przyjaciela W zasadzie to już była niedziela Gdy w zeszłym miesiącu po trzech wódkach z lotem Uparłeś się odwieźć te lolę samochodem do domu Bo nie mówiąc nic nikomu Zabrałeś kluczyki od starego Zresztą jak miałeś mówić cały, Jeśli oboje do ciotki Pociągiem pojechali I mieli wrócić W niedzielę wieczorem Mieli Bo ciotka nie była już chora I zjawili się w mieszkaniu Jeszcze w sobotę Obaj dobrze wiemy Co było potem Ojciec w panice zgłosił kradzież samochodu Zadzwonić na policję To nie kawał zachodu Po pięciu godzinach Od momentu zgłoszenia Nie miałeś już nic więcej Do zrobienia W efekcie pościgu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 właśnie we wtorek zaplanowałeś kupić sobie pistolet. Nie masz zezwolenia, ale znasz jelenia, który sprzeda dziewiątkę bez oka w mrożenie. Wziąłeś od ojca i matki potrzeba, powiedziałeś, że idziesz sobie kupić ubranie. Tylko przynieś reszty, krzyknęła z drzwi matka. Śmiech, Śmiech wywołuje taka gadka, już z nowym zakupem schowanym za poszedłeś do kumpla, miałeś jeszcze kasę, na jedną whisky i jeszcze dwie kreski. I gdy świat Wydał się wam nieco bardziej niebieski Wyszliście na ulicę, lecz bynajmniej nie sami Otóż za wami trzech kozaków z sygnetami W spodniach Adidasa i kurtkach na bajerze Postanowiło zarobić na pijanym frajerze Minęli was, stanęli i stoją Ty szybko sięgasz po swój nowy pistolet Nie zdążyłeś nawet nie przeładować A już dostałeś pod trzecie żebro nóż Masz mokrą koszulę, wcale nie od potu, Ale za to nie masz już żadnego kłopotu Kłopot. Nie masz już żadnego kłopotu Teraz to już nie masz żadnego kłopotu Nie masz już teraz żadnego kłopotu Teraz nie masz już żadnego kłopotu Dwa kłopoty i chusty Pewnie okolice 95, ewentualnie 96 roku. Sebastian Imbierowicz, DJ Volt, DJ 600 Volt. Tutaj jeszcze za mikrofonem i z pozdrowieniami do Krakowa dla Urwisa, który był jedną z tych osób, która mi wspominała o tym utworze, i z pozdrowieniami dla Janka Pilota za kasetę, z której mogłem to sobie zgrać. I witam mojego gościa. Jest tutaj ze mną wychowanek częstochowskiego osiedla tysiąclecia. Malarz, raper, jeden z najbardziej moim zdaniem osobnych raperów na polskiej mapie. Autor, musiałbym policzyć kilku płyt i jeszcze większej ilości płyt niewydanych. Pięciu pokazuje tak, tak. mi Michał Żytniak, Żyto. Cześć. Yy, nie wiem, czy się mówi o tej porze Dobry Wieczór, czy jak się, jak, się, jak się witamy tutaj? Można, ja zaczynam na przykład audycję mówiąc Dzień Dobry, Dobry Wieczór, a niektórym z Państwa pewnie już Dobranoc. Dziękuję za miłe przedstawienie. Płyt, które wyszły jest chyba Dwie z Nunem, pięć. I mam szóstą teraz już napisaną i nagraną. Yy, Miksuję się. No właśnie dzisiaj, e, kilka godzin temu, ogłosiłeś pre-order. Mm -hmm. Płyta się będzie nazywała Keep Him At The Bay. Tak. <laughs> Nawiązanie do tego filmiku z, z Forfiterem, e, Ale chodzi tak naprawdę o to, żeby chyba siebie y, trzymać trochę mm. na wodzy. Że tak naprawdę człowiek jest sam z, najczęściej swoim w, własnym y, wrogiem i że trzeba po prostu na uważać, jakby wiesz, na siebie. <laughs> no to zapowiada trochę ten pierwszy singiel. 20 lat tłumienia emocji używkami już poleciało, jak ciebie jeszcze tutaj nie było. Mm -hmm. Bardzo to jest e, dobra piosenka, podoba mi się i ona właśnie chyba zapowiada taki e, ciut refleksyjny nastrój tej płyty, tak będzie. Tak, tak, tak. Wiesz, to właśnie jakiś miałem wtedy taki, jak to pisałem, zjazd, gorszy humor i często chyba tak jest, że jak się ma jakieś taką gorszy, wiesz, w życiu jakieś gorsze rzeczy się dzieją, to później jakby powstają mm, fajne, fajne utwory. Przynajmniej jestem z niego e, zadowolony. E, no i wiesz, to jest, poszedłem, poszedłem, tak naprawdę na, na takie konsultacje, żeby zobaczyć, jak to na tej terapii jest i wiesz, ta, ta pani, która robiła te konsultacje, Właśnie jak posłuchała e, jakiejś tam historii takiego z grubsza, co się działo w moim życiu, to właśnie tak powiedziała po, po tej konsultacji, że z Pana to jest chyba e, nie, niezły czy ciężki przypadek i 20 lat tłumienia emocji używkami. Ostatnio kumpel mi opowiadał, że jak poszedł na terapię, to puszczał swoje piosenki bo doszedł do wniosku, że nie będzie opowiadał i nie potrafi tego wszystkiego opowiedzieć i po prostu zostawił swojej terapeutce płytę. Pokusiłbyś się o coś takiego? Mm. Wiesz co, ja jakoś nie miałem też y, y, problemu, żeby y, opowiadać tej, tej pani mniej więcej, coś, co się działo. Wiadomo, że to były, wiesz, konsultacje, więc to tak y, bardziej z grubsza, bo y, ona wtedy właśnie mi doradziła, żebym zaczął od... Y, od terapii uzależnień po prostu, że wiesz, że później można przejść do normalnej, bo mnie bardziej interesowała taka terapia, jak ona się nazywa, behawioralna chyba? Mm -hmm. Taka, gdzie jakieś tam wzorce próbujesz z, z młodych lat naprawić, czy, czy wiesz, czy, czy zrozumieć. A ja ona powiedziała, że nie no, żebym zaczął najlepiej, wiesz, o, o, od tej. Aczkolwiek, no była trochę zaskoczona. Ja myślałem, że to co wiesz, że skoro ona jest terapeutką to mnóstwo słyszę takich historii, ale widać było jakby wiesz, potem jak jej poopowiadałem trochę to, że była taka zaskoczona chyba, że jednak się tak często to, to, to nie dzieje, co mi się wydawało wiesz, że normalne powiedzmy. No chyba tak często jest, że to co ma się wokół siebie to się traktuje za normalne, ale też dlatego cię podpytałem o puszczanie tych utworów, mhm. bo Ostatnio dłuższą chwilę gadaliśmy i e, ta rozmowa też pojawi się za jakiś czas e, drukiem, a Wtedy gdzieś padło, że to są trochę takie kartki z kalendarza, te twoje numery, że tam naprawdę dużo, czasami wręcz e, za dużo jest e, rzeczy opowiedzianych e, z życia, więc to mógłby być pewnie materiał pod rozmowę. Nie ma filtra, jak to... Eldo powiedział, że dlatego się spodobałem Nunowi, że właśnie nie mam tego, tego, tego filtra. Da. Trochę kartki, trochę wspomnienia, ale trochę też jakby takie afirm afirmacji w drugą stronę, wydaje mi się. Tak, tak to trochę te, te utwory działają. O tej płycie chcesz coś opowiedzieć? Czy na razie nie zdradzasz żadnych kart względem tego, że dopiero okładka została dzisiaj zaprezentowana i, i ruszył preorder? Wiesz co, mogę na pewno powiedzieć to, co powiedziałeś, że ten wywiad, który przeprowadziliśmy, to będzie w albumie dołączonym do, do CD i do winyla że będzie po prostu książka, która będzie moja, będzie moja historia. Będą głównie, wiadomo, zdjęcia obrazów, jakieś szkice, trochę jakiś takich prywatnych zdjęć, no i właśnie będzie ta nasza, nasza rozmowa. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, że płyta właśnie będzie raczej w takim nastroju bardziej jak, jak ten, jak ten singiel. Brzmieniowo i, i tekstowo również. Ja też rzadko mam taką okazję, że z kimś pogadam dobre kilka godzin i później, kilka dni później, spotykamy się w audycji. I doszedłem do wniosku, że to wykorzystam, bo gadaliśmy o różnych też tropach muzycznych, o piosenkach, utworach i, i jakichś albumach, które były ważne w pewnym momencie dla ciebie. Więc taki utwór na przykład ci przypomnę. życie jest walką, tak mawia mafiozo. Ciekawe czy wie o tym, mój sąsiad w żółtym Volvo lub ta pani Z torbą z zakupami, pewnie bolą ją ręce Ciekawe czy wie, że nie ma granic kajny ręce Dla nich, tych tam na skrzyżowaniu przy następnej przecznicy To bogaci prawnicy i ich dzieci na smyczy to dzieci ulicy, ich starzy alkoholicy W moim mieście, kurwa w stolicy Są mądrzy i głupi Trudno jest się skupić, łatwo jest się upić Kupić, sprzedać, michę wyjebać Nauczyło życie jak się nie bać Jak zdobywać coś, gdy czegoś potrzeba Zakazany owoc Bóg się gniewa Ludzie z przyczajki, co nie z mojej bajki Bogactwo kusi, pieniążek gnęci Z dwunastego piętra ludzie wydają się mniejsi Można wszystko tak w jednym słowie Powiedz, czym różni się ludzi mrowi od siebie Życie, śmierć, zdrowie, choroba, smutek, szczęście Zobacz, czy to wreszcie Pierdolnie, czy będzie tak wiecznie Dwa tysiące lat, to jest kawał dystansu Zmienia się wszystko i nic A ty mi mówisz, nie żartuj Weź historię przekartkuj, Wszystko miało swą cenę Nawet gdy nie znano hajsu Ludzie zawsze myśleli Że mają świat w małym palcu Ludzie są głodni I chcą mieć na chleb Ludzie są podni Ludzie wolą grzech Zamiast się modlić są podobni przew pozorom zamodni Dużo biorą od życia Wtedy lubią być modni Raz jadą na wozie Drugim razem pod nim Jest człowiek ci bliski Jest człowiek szkodnik Nie każdy jest dobry A nikt nie jest niezawodny Wszyscy w jednym są zgodni Rząd i politycy to chuje, cięcy w swej demagogii Trudno jest znaleźć prawdziwy ogień wśród sztucznych ogni Trzeba czytać książki, żeby wiedzieć co powiedział ktoś mądry Świat jest prosty, świat jest okrągły Z jednej strony słychać pokój, z drugiej zrzucać bomby Ludzie są, jacy są, są z różnych stron wszystko to na www, coś tam, kom Płacisz i wiesz, tak to można podsumować Lubię podsumowywać, a nie lubię pracować Zamiast brnąć w jednym, wciąż zaczynać od nowa Niedokończona szkoła i niedobity browar Nieplanowany urlop, niedokończone słowa Niedopisane teksty To jest istotne, słuchaj co mądre bo już to rozłęć. Dziękuję tyż co celo w porce jak może są jak trzeba to móc. W się z nami stało? Nie mów teraz, bo już <grym> ludzie <grym> słuchają. <grym> Emadę i gościnnie Inespe. Pamiętaj Piotrze z albumu producenckiego Emadę, który wcześniej razem z Inespe i z Fischem tworzył RHX Skład. Mm. Wydaje mi się, że to w ogóle pierwsza płyta w Asphalt Records. Tak, bo tak. I Ostatnia płyta, o której pamiętają fani Fisha, Wydaje mi się to bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi, to oni w ogóle nie zdają sobie sprawy, że wydarzyło się coś takiego wcześniej. Chyba, że Enigmy, a Enigmy nie wychodziły jakby pod, pod szyldem wychodziły? Jeszcze wiesz? nie było Asfaltu wtedy. Okay. To po prostu było Enigma prezentuje i tak jak strona wtedy Tytusa się nazywa enigmaart.pl to tam były te składaki, ale pamiętam, że jak gadaliśmy właśnie ostatnio, to mówiłeś, że to jest dla ciebie taki wręcz symbol polskiego rapu, ten utwór. No ja ogólnie też y, lubiłem y, w sumie tą płytę RHX, jak to się, nazy się nazywała, opowieści z, z, z podwórkowej ławki? Podejdzie? Dokładnie tak. No, że słuchałem dużo w ogóle, wiesz, RHX. I ja się chyba z nimi zetknąłem do gazety, nie wiem, być może Brum, albo jakieś. Była taka kiedyś składanka, e, że były hip-hopowe kawałki. I tam chyba było. To machiny chyba. Że coś tam poczekaj, że y, puszczam mele, coś tam czekają już przyjaciele. Jak to ich nazywa ten kawałek, to właśnie był chyba pierwszy. To, to był właśnie RHX, chyba kawałek pierwszy, z którym się zetknąłem. I od, nie pamiętam tytułu. I od razu mi się, wiesz, spodobało. I w sumie, a ten, pamiętam Piotrze, no to właśnie taki szkoda trochę, że, że ten polski rab nie poszedł trochę, wiesz, w tą, w tą stronę taką jakby trochę bardziej oryginalną i, i głęboko, można powiedzieć. No właśnie wtedy użyłeś wręcz słowa poezja mhm. i to jest bliskie gdzieś i mhm. wydaje mi się, że w dużym stopniu w tamtych latach wynikało z tego, że ludzie nie wiedzieli jak pisać, że bardzo często... Ja widziałem na przykład zeszyty ludzi, którzy pisali od marginesu do marginesu, nie było 16, w ogóle, nie było wersów yy, i ktoś później stawał przed mikrofonem i próbował to jakoś wyłożyć do werbla czy do stopy. I niektórzy mam wrażenie, że jak się nauczyli rapować, to... Nie podobało już mi się to, co robili, bo ten pierwszy moment taki macania tego i szukania, co tu się dzieje, to był mega ciekawy. Wiesz co, tak, wydaje, wydaje mi się, że to jest taki wiersz, jak tego słucham, to mam wrażenie, jakby to był taki, taki wiersz. Chociaż akurat chyba w wypadku Inespe, to, to on już chyba jakby chciał, to by wiedział, jak, jak zarapować, tylko to tak. bardziej było zamierzone. Dodatkowo też wspominaliśmy Pikuś Doga, jakby tych różnych ludzi, którzy przepadli. Ja to często powtarzam w tej audycji, że historię polskiego rapu można spisać losami tych, których nie ma. ESW, tak. Pikuś Dog zajebisty, no mega mi się podobało. Ciekawe, co się z nim dzieje. Wtedy to chyba najbardziej, jeden z bardziej raperów, którzy mi się najbardziej podobali w tamtych, czasach. I i CUB. Cełbina, jak tak? Cełbina, jak, to Tak. Drugi w sumie. I obaj w sumie przestali y, przestali rapować niestety. No wiele jest takich osób, co jakiś pojedynczy numer, szczególnie z tamtych lat, bo teraz to jest sito takie ogromne, że o większości ludzi się w ogóle nie słyszy. Mhm. Ktoś tam gdzieś się pojawi na chwilę z hitem nawet i coś tam zarobi, ale też zaraz przepadnie. A wtedy jak tak ważny był ten każdy kolejny utwór, to się zastanawiało, co się stało z człowiekiem, bo Pikuś to dodatkowo jeszcze tytuł Super MC. No właśnie. E... Były to jakby takie, wiesz, do, po dobry start, jakieś były takie po, podwaliny i w przypadku tamtego drugiego tak samo, no bo 3 była jednak było chyba popularne, nie? Więc w sensie dziwne, że oboje zrezygnowali. Co innego, jak ktoś, wiesz, nagrał utwór i średnio on poszedł, no to... Jasne. A tutaj jeden super, drugi super i wierzy i... i ciekawe w sumie. Czemu tak? No Cełbina to oddalił się do innych aktywności, bo Moro e, ruszyło z kopyta wtedy i e, szył te ubrania i może nie było, nie wiem, czasu na rapowanie... Mm. My też my? Ciekawy jest dla mnie ten moment. Pamiętam, jak książkę pisałem o tym, że dużo osób mi mówiło, że jak wyszła pierwsza molesta, to przestali rapować, bo doszli do wniosku, że takie ciężkie tematy nagle się pojawiły i taki duży kaliber e, wersów, że co oni mają tam rapować, jak się jeżdżą na deskorolce, chodzą do szkoły i dużo pewnie też ludzi, jak się pojawiła, jak się pojawił skandal zaczęło, zaczęło rapować z drugą To stronę. na pewno to na pewno i co, może znowu jakąś przerwę muzyczną i też ci coś e, przypomnę e, z trochę późniejszego czasu Mógłbym tu oczywiście wybrać jakiś e, drum and utwór z rapem, ale doszedłem do wniosku, że puszczę to, bo po pierwsze mogę trochę sobie rozepchać te e, ramy e, rapowe zbiórki z podwórka, a z drugiej strony w tym utworze dwóch gigantów się spotkało, bo jest to utwór Goldiego Inner City Life w remiksie Raniego Sajza. Więc dwóch zawodników wagi ciężkiej, jeśli chodzi o lata 90. i brytyjskie granie z bębnem, basem i zwykle breakiem. A o tym też sobie trochę gadaliśmy, że ty od zawsze gdzieś jedną nóżką wkraczałeś w te mhm. elektroniczne rejestry. Tak, dramy dram zawsze słuchałem, zawsze mi się podobały. I może nawet lepiej, że wybrałeś y, kawałek bez, bez rapu do tych dramów, bo to często nie wychodziło jakoś tak w sumie super. Byłem, w no czekaj, jeszcze tylko powiem, że byłem y, kiedyś na Ronisajzie w Irlandii, jak mieszkałem i pracowałem, bo tam było dużo, wiesz, y, imprezek takich i byłem raz właśnie na jakimś tam jego, wiesz, występie w sumie. To Podobało ci się? Y y pewnie, że tak. <grym> nie, to... Chciałem tylko wtrącić o tym, że drum and MC to jest w ogóle zupełnie inna kategoria i to zwykle też są ludzie, którzy zagadują te numery od początku do końca i powtarzają w kółko jedną frazę i to jest tak. bardzo ciężka dyscyplina. Wydaje mi się, że pojedyncze jednostki powinny chwytać za mikrofon na drum Base'. To się setach. kojarzy z takimi Jamajczyk jamajczykami, wiesz, albo jak było... Human Traffic chyba była taka scena, że był ten taki sprzedawca winyli, nie? I tak, puszczał tak, tam Jungle tak. i on coś tam yy, tak weźcie sobie podrapowywał pod to to, to, to, to mi się coś takiego właśnie kojarzy, właśnie z, yy, rapowanie pod dram. Tak, no są jakieś pewnie, jakbym się zastanowił, też był ten moment taki w latach 90., że jednak yy, rosnąca popularność rapu, rosnąca popularność yy, muzyki elektronicznej, szeroko rozumianej i było sporo remixów, e, takich pamiętam Simon Says, Pharoah łącza było w remiksie Roniego Size'a, jakoś się zdarzało na imprezach, no bo to też te same tempa, no, tutaj było jakieś 90, tutaj 180, więc... Chociaż wydaje mi się, że w sumie nieduża część ludzi, co się jarała rapem, też się jarała drum, drum and bassem tak naprawdę, nie? No i ja pamiętam, że jak chodziłem do lokomotywy do Instytutu Energetyki e, na techno-imprezy, to koledzy co w prawdziwy hip-hop już wtedy wierzyli, to mi mówili, że zdradę poczyniłem. Że nie wolno. Do plastikowych ludzików nie wolno chodzić. Hmm. Nie wiem, w sumie, ja zawsze słuchałem jakby i, i żałuję w ogóle, że się mało teraz słucha dramów i że nie ma imprezy. kiedy bym poszedł w Warszawie na, na imprezkę dramową. No takich ortodoksyjnie dramowych, to wydaje mi się, że zbyt wielu nie ma. Pewnie rzadko się zdarzają jakieś pojedyncze dla ortodoksów właśnie, ale są te miejsca, gdzie breaków dużo leci i to na pewno e, mogę ci dać znać o, kiedyś, jak będzie. To ja chętnie, ja, ja idę na pewno. A to gdzieś w twojej dyskografii też się odbijało? Powielokroć te elektroniczne wątki, mm. chyba szczególnie na wirach, to z tych płyt, które wyszły, mm. jest słyszalne, i ty miałeś taki moment, że szukałeś jakichś takich tego typu bitów. Pamiętam Lower Entrance to była tak. jedna z Dwa chyba bity były jego, nie? Tak, tak. Chciałem, chciałem właśnie, ja wtedy dużo słuchałem tej angielskiej muzyki przed tymi wirami, i właśnie dlatego pewnie te wiry tak, tak wyszły, bo, bo słuchałem właśnie dużo tej, tej angielskiej muzyki. A odnośnie jeszcze dramów, to mogę powiedzieć, że zacząłem, bo już ta płyta kolejna jest, tak jak powiedziałem, napisana, nagrana i zgrałem sobie od Bigero, bo on Bigero też y, słucha dramów i lubi dramy i robi dużo elektronicznych bitów i rapowałem też na jego elektronicznych bitach więcej, tylko to się mało jakby, wiesz, ukazało i pobrałem od niego teraz takie bity i ostatnio nawet napisałem właśnie do takiego bitu dramowego kawałek który się może pojawi na, na, kolejnej, na kolejnej płycie. To jest w ogóle względem tego, jak gadaliśmy przy płytach z Nunem i przy jednej i przy drugiej się spotkaliśmy porozmawiać, to wtedy jakoś tak podejście do tego rapu miałeś, że może coś jeszcze, ale może niekoniecznie, a teraz e, poprzednia płyta Nowy Dobry, co nie spina, wyszła na jesieni czy w zimie? W zimę jakoś chyba, wiesz? No Jakoś tak w sumie trochę przez, przez Nuna złapałem znowu, wiesz... Yy, zajawkę w sumie i stwierdziłem, że w sumie mi tak z taką łatwością piszę te teksty, że są jeszcze jacyś ludzie, którym się, wiesz, mimo właśnie tego mojego takiego podejścia yy, nadal chcę tego słuchać i w sumie, że w, sumie, w sensie będę robił to po prostu, wiesz, tak bardziej bez żadnych zobowiązań i oczekiwań, że tak powiem. Czyli teraz płyta tak ona się nazywa Keep Him the Bay i kiedy ona będzie miała premierę? Na koniec lutego. Okej, okay, czyli później znowu pół roku i kolejna No na dramach. Może tak, wiesz, no to, dla mnie to nie jest problem, żeby napisać to i to zrobić. Więc jak w sumie jak mi się będzie chciało, to może nie tylko na dramach, ale też wiesz, na jakiś takich po prostu bardziej... Muszę tam jechać do, do Bigero do Częstochowy i wygrzebać też dużo pewnie, bo on ma dużo, wiesz, dużo ma bazę jakichś starych, tych niewykorzystanych bitów, i, i wiesz, i właśnie mu mówiłem o tym, żeby coś powysyła, ale to mówił, że gdzieś tam to ma, na jakimś dysku, wiesz, że to trzeba podłączyć i że jak przyjadę, to, to będziemy wiesz, wygrzebywać. Hm. To jest też ciekawe, jak się po latach dociera do różnych rzeczy, bo to a propos tego, co gadaliśmy o początkach rapu polskiego. Mhm to ja wtedy jeszcze za mało lata miałem czasami takie podejście, że słucham sobie tego mobdipu i tak to świetnie brzmi wszystko, a później słucham tej polskiej piosenki i ona niby jest fajna, ale jednak tak suchy ten werbel, e, ta stopa tak jakby w karton ktoś uderzył i te wokale zrealizowane nieidealnie, a dzisiaj z perspektywy czasu właśnie to, że to jest takie ma dla mnie największą wartość. Tak, tak, tak. Ja też, ja też mam to samo właśnie, że te same odczucie, że właśnie to, że to jest takie niedoskonałe jakby, trochę takie amatorskie, to, to super to właśnie brzmi. Więc w Pomysł wygrzebania bitów y, sprzed lat y, jest bardzo ciekawy. A szczerość wyprodukował też biger? Tak, tak, tak. I to w sumie, to, ale to w, zrobił w sumie dramowy bit, ale to chyba, wiesz, że nawet nie, e, grajmowy, przepraszam, e, ale to chyba, wiesz, nie było e, celowe, wiesz o co chodzi, działanie, tylko po prostu zrobił sobie bit elektroniczny i wyszedł mu bit e, taki właściwie prawdziwy, grajmowy. O taki bit. Nie podrywam dup, nie rymuję o dupach, nie chodzę po klubach, nie rymuję o klubach, nie podrywam dup, nie rymuję o dupach, szczerość, nie podrywam dup, nie rymuję o dupach, nie chodzę po klubach, nie rymuję o klubach, nie podrywam dup, szczerość, tak, koleżka dostała tak upadaczki, za dużo wziął, bo podpadały laczki, że mi jest przykro, nie, chociaż będą płakać po nim na fejsie Codzień dzieci umierają w Afryce, w tych samych ciuchach całe życie Bicie serca przerwane nagle, pochłaniał porcję na szybko zawsze Teraz pierwszy raz, w bokiem, położył się bokiem i leży odłogiem Jego znajomi mają to w dupie, a on właśnie toczy o swoje życie turniej Z tym, że chyba nie napadzie, jest po napadzie i chuja kładzie Jaka gra muzyka, ja mówię zmień to, pokazują mi go, jaki zielony gość, chuj mnie on Typa. wiedział co robi jak ten wsypał czułem, że mu zębami zgrzytał Witamina C albo ciało do świetnika W rzeczywistości witam, obojętny na problemy innych Nie na wdzięki, nie na dźwięki Także weź tu zmień, nie kładź nikt, łba Sam na pięć, nie podrywam dup Nie rymuję o dupach, nie chodzę po klubach Nie rymuję o klubach, nie podrywam dup Nie rymuję o dupach serio, nie podrywam dup Nie rymuję o dupach, nie chodzę po klubach Nie Lubię ciągle Kartką, ale coś się nie spodobał karką dostał tak mocno, że się położył, popełnił błąd sięgnął po noży, złapali za łeb, uderzyli o beto. ja przechodziłem obok z kobietą, jego krew prawie trysnęła na nas Pasuję się nad nim w centrum ja moja kochana krzyczy zrób coś, a ja je na to cicho dupo, w oczach dzika ferdamina albo kokaina, aż tak dobrze nie widać ratowanie szula, za dużo ryzyka, odwracam się, za rogiem znikam gdzie jest policja, jebie mnie też, nie współpracuje jebie mnie mecz, zero współczucia, jebie mnie leszcz. Mogą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 i że to Utwór nie z płyty, z żadnej z tych pięciu płyt, mhm. które zostały wydane, bo ty masz tych płyt w zanadrzu dużo więcej. No, kurde, na, na laptopy to mam pewnie no, tak myślę, od pięciu do dziesięciu jeszcze takich, wiesz, y, płyt, których właściwie praktycznie nikt nie słyszał. Może oprócz bliskich, znajomych i, wiesz, i ludzi, z którymi je nagrywałem. I mhm. nie kusicie, żeby coś z tym zrobić? Teraz po latach szczególnie względem tego, o czym gadaliśmy? No tak, właśnie myślałem o tym, czy, czy, czy nie zrobić, nie zebrać, wiesz, albo nie wiem, czy może, czy w całości, wiesz, wydawać y, po kolei jakby, czy po prostu wybrać jakieś utwory z tych wszystkich, które, y, które mam i zrobić jedną jakąś taką, wiesz, y, Lost Tapes, czy, nie wiem jeszcze w sumie, ale, ale ch chyba to jest tak, nie chciałbym, żeby się to jakby, wiesz, zmarnowało, jak już, jak już jest tak naprawdę. A Pro, to pojedyncze... Problem może być tylko taki, że czasami to... Nie wiem, że, wiesz, czy jeszcze były bity tak naprawdę i z tym mógł być problem, wiesz, bo trzeba by się było jakoś do, do, dokopać do tych producentów, albo po prostu wstawić i liczyć, że ktoś się, wiesz, odezwie, po prostu, wie, że to jego bit. No od razu by trzeba jakieś ogłoszenie na płycie dać, że ten nie oszukuje, rozliczymy się, jak <śmiech> ktoś się zgłosi. <śmiech> <śmiech> bo pojedyncze numery z... E czy to będzie szczerość, czy jeszcze kilka innych, wydaje mi się, że z podobnych lat, to trafiły na YouTube. Ty sam to wrzucałeś, czy to ktoś po prostu gdzieś... Sam, sam. Wiesz to, to było tak, że chyba te takie spokojniejsze, które były tam długo, głodny, to na początku chciałem, żeby to były właśnie numery na płytę dla Prosto, tylko oni jakby, wiesz, nie mieli... Tam wtedy mieli tak, że było dużo tych yy, yy, artystów u nich i było, wiesz, i, że jeszcze musisz poczekać, wiesz, przesuwali, przesuwali termin premiery, czy dali jakiś odległy i wiesz, miałem takie, że yy, nie wiedziałem w sumie co z tym zrobić, czy czekać, no i stwierdziłem, że po prostu wrzucę te, a jednak chcę zrobić taką płytę właśnie tymi, tymi angielskimi rzeczami, których dużo słuchałem, inspirowaną. No bo myślę, że właśnie taka klasyczna płyta w tamtym momencie jeszcze wprost, to, które już nie było w tym piku chyba wtedy, mhm. ale jednak było ważną marką, to mogłaby schwytać więcej osób za serduszko. No nie, no zdecydowanie. Tutaj to pisali, wiesz, że Wieśniak pod, pod techno jakby rapuje, więc... Taki ja to... koniec piku to był chyba wtedy, wiesz, że nabrali tych artystów tylu i nawet nie wiedzieli chyba sami, ilu mają artystów, yy, wiesz, yy. no więc... Ja to ten, już ci mówiłem nieraz, ale będę powtarzał i na antenie radia też będę powtarzał, że uważam wiry za płytę ważną i taką wyprzedzającą swoje czasy i właśnie te wszystkie rzeczy które powielokroć były ci wypominane, czyli e, rymowanie tego samego słowa do tego samego, niedokładne rymy, jakieś neologizmy, powtarzanie rzeczy, to dzisiaj jest e, główny nurt e, rapu, i nie tylko polskiego, ale w ogóle. Co też wydaje mi się, że może się trochę łączy, nawet nie wydaje mi się, bo też o tym gadaliśmy, z tym, że ty na południe dosyć e, szybko trafiłeś e, Stanów Zjednoczonych w sensie słuchania rzeczy. Tak, tak. Tak jak rozmawialiśmy właśnie w, w, naszej, w naszym wywiadzie, y, że miałem po prostu kolegów takich, który, który, którzy o dziwo mega dużo słuchali tego, wiesz, bo to nie było wtedy popularne tak naprawdę za bardzo. W Polsce nawet południe nie było wtedy, tak żeśmy rozmawiali, w Stanach y, jeszcze popularne. Więc, no ale powiem ci, że na początku, na początku y, ciężko, ciężko to, ciężko to wchodziło, y, niełatwo nie się tego słuchało, ale z czasem y, się przekonałem i zacząłem słuchać tego, tego w sumie dużo, no. Mike Jones, wiesz, Paul Wall, Slim Tag, i tak dalej, i tak dalej. No bo z początku to właśnie chyba można było im wyrzucać podobne rzeczy jak tobie, że w kółko powtarzali ten sam wers, że rymy były niedokładne i jeszcze dodatkowo tak jak to było... W utworze Szczerość duża część repertuaru o klubach i o dupach. To południowa estetyka Wiesz bardzo co, często. Wydaje mi się, że jak się też słucha tych, czy jakichś takich wywiadów z, z tamtymi artystami z Anglii, których też, z którymi ja się wtedy inspirowałem, to oni chyba też słuchali w ogóle dużo tak. południowców, nie? Nawet później był jakiś chyba Dizzy, zrobił chyba z UGK w ogóle, czy z B &B, Dokładnie kawałki. tak. Więc to się tak jakoś wszystko łączyło ja pamiętam, że w pierwszym momencie jak usłyszałem nie pamiętam, chyba wydaje mi się, że wywiad z Dizim, w którym on mówi, że dla niego najważniejsze to jest właśnie południe UGK to tak do końca nie mogłem tego przekminić a później jak zacząłem słuchać to słychać to i właśnie był ten e, singlowy numer z Banem B i e, tak to pamiętam ten moment no to przypomnijmy e, pewien e, numer telefonu Thank <laughs> you. Me, now I'm hot hoes all on me. Back then, whole didn't woman, now I'm hot hoes, all loaning. Back then, ho didn't woman, now I'm hot hoes all on me. Back then, whole didn't woman, now I'm hot hoes, all loan me. me. Back then, ho didn't woman, now I'm hot hoes all on me. Back then, whole didn't woman, now I'm hot hoes, all loan me. Back then, ho didn't woman, now I'm hot hoes all on me. Back then, ho didn't woman, now I'm hot hoes all on Before I came up in the game, be holding show no love. They see me in the club and used to treat me like a scrub. They wouldn't holler Cause my dollars once swollen up I bet they change their mind when them 84s Come rolling up They see that I'm a star, now they wanna sit in my car Now they wanna call my G, smoke my weed And sip my bar now They used to love to diss me, now they rush to hug and kiss me Now they telling all their friends when I leave How they miss me now 281-330-8004 Hit my Jones up on the low Cause my Jones about to blow Before the ice was in my grill Before I got my major deal, these hoes wouldn't give a damn if I was here She I said before the ice was in My grill, I got my major deal husband hoes, wouldn't give a damn if I was here. She, I said before the ice was in my grill. Before I got my major dear husband hoes, wouldn't give a damn if I was here. Shea for cudd back then whole didn't woman, now I'm hot hoes all on me. Back then, whole didn't woman, now I'm hot hoes, all loan me. Back then, whole didn't woman, now I'm hot hoes all on me. Back then, whole diddy woman, now I'm hot hoes, all loan me. Back then, Now I'm hot hoes all lonely. Back then, ho kid woman. Now I'm hot hoes all lonely. Back then, ho kid woman. Now I'm hot hoes all lonely. Back then, ho kid woman. Now I'm hot hoes all lonely. Back then, most of them hoes couldn't stand me. But now, the same hoes begging me to put on their parents. A couple of them said I was too. But I was just too chubby Same size a year later The same hoes wanna fuck me Because they see me paid Pippin' pins working my jelly And they ain't trippin' Cause my pockets still out more than my belly They know I'm paid Livin' late in the shade Two slabs in the Escalade With four or five mistakes They know that I got it made I'm a motherfuckin' baller She would want a nigga now But I ain't got no time to call her I'ma stall her like she styled me Now she tryna call me Bitch, I'ma dog your whole ass Like you dog me I'm Mike John Don't know the name, ain't nothing changed, but my change, I'ma stay the same. I'm Mike Jones, don't act like you don't know my name. Ain't nothing changed, but my change, I'ma stay the same. Back then, whole didn't want Now I'm hot hoes all on me. Back then, ho did woman, now I'm hot hoes, all on me. Back then, ho ditty woman, now I'm hot hoes all on me. Back then, ho ditty woman, now I'm hot hoes, all on me. Back then, ho ditty woman, now I'm hot hoes all on me. Back then, ho ditty woman, now I'm hot hoes, I'm on me. Back ho ditty woman, now I'm hot hoes, all on me. Back then, ho did woman, now I'm hot hoes all on me. Before my paper came, before I got my fame, these hoes popping on me, now didn't even know my name. They said my flow was lame. They said I had no game. I told them I was in the blow. They thought I was insane, but then my name started blowing up quick. Now they jumping on my dick 'cause they see me on the rise and know now my paper thick. But then my name started blowing up quick. Now they jumping on my dick 'cause they see me on the rise and know now my paper thick. Back then hoes didn't woman Now I'm hot hoes all on me. Back then hoes didn't woman, did woman, Now I'm hot hoes all on me. Back then didn't woman Now I'm hot hoes all on me. Back then didn't woman Now I'm hot hoes all on me. Back then Now I'm hot hoes all on me. Back then whole woman, now I'm hot hoes all on me. Back then whole didn't woman, now I'm hot hoes all on me. Back then whole woman, now I'm hot hoes all on me. Woman, now I'm hot hoes all on me. Back then ho did woman, now I'm hot hoes all alone me. Back then ho did woman, now I'm hot hoes all on me. Back then ho did woman, now I'm hot hoes all on Back then, whole did woman, now I'm hot hoes all on me. Back then, whole did woman, now I'm hot hoes all on Back then, whole did woman, now I'm hot hoes all on me. Back then, whole did woman, now I'm hot hoes all on Autopromocja. System kaucyjny obowiązuje w Polsce już od półrocza, ale czy naprawdę działa? Może przywykli już Państwo do zbierania i oddawania opakowań objętych kaucją, a może po prostu do tego, że podrożały. Porozmawiajmy. Czekam na Państwa głosy dziś po 11. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Autopromocja.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 Ah. Look how you look.